Cześć, słuchacie audycji Gra Warta Świeczki, ja nazywam się Paweł Kajak i dzisiaj będę jedyną osobą, którą usłyszycie w audycji, dlatego jeżeli ktoś nie lubi takich plaszówkowych monologów albo po prostu nie lubi mnie, no to nie obrażę się, jeżeli w tym momencie przestanie słuchać, chociaż e, uważam, że ta gra, o której chcę wam dzisiaj opowiedzieć, jest na tyle ciekawa sama w sobie, że może jednak warto byłoby przemęczyć się te kilkadziesiąt minut. Tą grą jest wspomniany w tytule odcinka D-Day at Omaha Beach, gra historyczna, wojenna, no i w dodatku gra jednoosobowa i właśnie ta kombinacja tych trzech elementów składa się na taki, a nie inny skład osobowy dzisiaj przy mikrofonie, bo Ola nie dała się w ogóle namówić na samotne ogrywanie jednoosobowej gry wojennej. Marzena podobnie, chociaż kilka razy zagrała ze mną w ten dwuosobowy, kooperacyjny wariant, który d zawiera no ale ciężko też z takiej perspektywy oceniać grę, która w zasadzie jest jednoosobówką i w ten sposób zostałem sam i miałem do wyboru albo w ogóle nie nagrywać audycji o jednej z moich ulubionych gier no albo jednak spróbować odcinek solo popełnić zobaczymy jak to wyjdzie na początek taki króciutki wstęp historyczny bo bez niego myślę, że wiele tych elementów, które potem spotkamy w grze umyka, jak można się domyślić z samego tytułu gry Akcja toczy się na plaży Omaha w czasie lądowania wojsk alianckich 6 czerwca 1944 roku. Ta plaża o kryptonimie Omaha okazała się miejscem takich naprawdę dramatycznych i chyba najbardziej krwawych walk tamtej inwazji. Na to złożyło się wiele elementów, począwszy od tego, że naloty lotnictwa alianckiego na bunkry, które osłaniały tę plażę, okazały się nieefektywne. Ponadto ostrzał z artylerii okrętowej też nie był wystarczający, żeby te bunkry uszkodzić i wyłączyć z walk. Do tego jeszcze doszło to, że plaża Omaha była jedną z najbardziej, najsilniej umocnionych miejsc, gdzie lądowali alianci. No i jeszcze samo to, że chaos jaki panował wśród jednostek desantowych, z powodu pogody, z powodu stanu morza sprawił, że jednostki lądowały w zupełnie innych miejscach niż te wyznaczone. To wszystko odczuwa się potem w czasie gry. Trzeba do tego jeszcze wszystkiego pamiętać, że plaża Omaha w niczym nie przypomina większości tych plaż, które my znamy z polskich miejscowości nadmorskich, bo te pierwsze jednostki lądujące w środkowej części plaży miały do przebiegnięcia po piachu, pod górkę, tak 250 metrów. Potem czekał na nich taki lekko piaszczysto, kamienisty nasyp, który swoją drogą dawał pewną ochronę przed ostrzałem ze strony niemieckiej tym żołnierzom amerykańskim, którzy w ogóle do niego dotarli. A potem było kolejne 180 metrów popiachu. Tym razem przynajmniej było płasko. No i wreszcie ponad 30-metrowy, miejscami 45-metrowy klif, na którym właśnie umieszczono niemieckie bunkry, z których prowadzono silny ostrzał z broni maszynowej do jednostek amerykańskich. Jest też takie zdjęcie wykonane z barki desantowej. Ono zostało użyte na okładce instrukcji do gry i na rewersach kart, które używamy w czasie rozgrywki. Z tamtej perspektywy, tuż po tym jak żołnierze amerykańscy opuszczają tą barkę, Klify, które widać gdzieś w oddali, lekko za mgłą, wydają się znajdować naprawdę bardzo daleko. I to faktycznie musiał być morderczy i to dosłownie dystans dla amerykańskiego żołnierza. I z jego punktu widzenia podejrzewam, że ten moment lądowania, szczególnie wśród żołnierzy z pierwszych fal desantu, no, ta sytuacja przedstawiała się, krótko mówiąc, tragicznie. I teraz... To wszystko, o czym, o czym mówię, to jak ta plaża wygląda, czy wyglądała, to czego nie udało się zrobić przed atakiem, to że naprawdę szyki wojsk amerykańskich były dosyć mocno pomieszane, to czuję się w grze. I myślę, że świadomość choćby zarysu tego tła historycznego sprawia, że zupełnie inaczej podchodzi się do rozgrywki i ta gra potrafi być dużo bardziej wciągająca, niż jeśli podchodzimy do niej tak na sucho, bez jakiejś świadomości tego, co faktycznie ta gra odwzorowuje. Aha, jedna rzecz, o której nie wspomniałem, to jest to, że ja nie jestem typowym wargamerem. W swojej kolekcji mam może cztery gry, które mieszczą się w kategorii takich klasycznych gier wojennych. Kolejne, nie wiem, pięć należących już do szerszej kategorii gier o konfliktach. Natomiast no, te gry nie są już tym, co wojenniacy, że tak powiem, rozumieją przez gry wojenne, klasyczne. I to, co będę dzisiaj mówił o D-Day at Omaha Beach, to jest punkt widzenia gracza takiego bardziej Amerytraszowego, bardziej gracza eurosucharowego niż kogoś, kto jest pasjonatem gier wojennych. Teraz kilka kwestii już takich formalnych związanych z D-Day at Omaha Beach. To jest zasadniczo tytuł jednoosobowy, w którym dowodzimy wojskami amerykańskimi, a działania strony niemieckiej, kontrolowane są przez algorytm, którego działanie my po prostu wcielamy w życie i przenosimy na planszę, natomiast nie musimy za stronę niemiecką podejmować praktycznie żadnych decyzji. Czasami w bardzo rzadkich sytuacjach, jeżeli jakiś efekt miałby bezpośredni wpływ na jednostkę amerykańską i byłyby dwie jednostki, które spełniają szereg kryteriów, to po prostu musimy wybrać jedną z nich. Natomiast no, to nie jest coś, co się zdarza często. Gra pozwala też na rozgrywkę kooperacyjną dla dwóch graczy, przy czym ta kooperacja przejawia się w zasadzie tylko w takim wspólnym zdobywaniu punktów do jednej puli, ewentualnie we wspólnej porażce, jeżeli ktoś z graczy poniesie katastrofalne straty przed czasem wśród swoich jednostek. Przy dwóch graczach plaża jest podzielona na część wschodnią i zachodnią i jeden z graczy oczywiście kontroluje jednostki na jednej stronie, a drugi na drugiej oczywiście w pobliżu granicy tych części możliwe jest jakieś wspólne działanie, bo na przykład zasięg karabinów z jednego bunkra po jednej stronie sięga częściowo na heksy po drugiej stronie plaży i można by się tutaj teoretycznie umawiać na jakąś faktyczną współpracę, ale no Jednak zasadniczo jest tak, że ten dwuosobowy wariant to jest granie bardziej równolegle ze wspólnym celem niż kooperacja taka rzeczywista z interakcją i z wpływem działań jednego gracza mocno na działania gracza drugiego. Można oczywiście się konsultować i wspólnie podejmować decyzje, ale takiej bezpośredniej współpracy tych jednostek, które mamy, no raczej nie uświadczymy. Ten wariant oczywiście działa, natomiast no trzeba mieć świadomość, że to są bardziej dwie jednoosobowe rozgrywki prowadzone równolegle ze wspólnym celem niż jakaś taka typowa kooperacja, coś na kształt drużyny pływackiej, a nie debla tenisowego. Czas gry podany na pudełku może wydawać się na początku lekko koszmarny, bo to jest od 2 do 8 godzin. I teraz tak, w grze są zasadniczo cztery scenariusze, ewentualnie można powiedzieć, że trzy pół, bo jest jeden właśnie taki skrócony. Pierwszy scenariusz, First Waves, obejmuje 16 rund i zawiera w sobie jakby pierwsze godziny inwazji od 6 rano do 10. Jego rozegranie zajmuje 2,5-3 godziny. Z niego zrobiony jest ten połówkowy scenariusz służący głównie do tego, żeby nauczyć się grać, ewentualnie jeżeli ktoś ma bardzo mało czasu, no to też można sobie go w dwie godzinki rozegrać. On różni się jedynie tym, że gramy tylko na wschodniej części plaży, natomiast wszystkie zasady z First Waves wciąż nas obowiązują. On trochę tak przewrotnie nazywa się Easy Fox, przy czym to wcale nie znaczy, że ten scenariusz jest prosty. Ta nazwa bierze się po prostu z tego, że nazwy dwóch sektorów, które znajdowały się na wschodniej części plaży właśnie nosiły nazwę Easy i Fox, czy tam część sektora Easy właśnie była po wschodniej części plaży. No i stąd, stąd nazwa tego scenariusza. Kolejny duży scenariusz to jest Beyond the Beach. On zaczyna się w tym momencie, kiedy kończy się First Waves i obejmuje walki dalej od plaży, bardziej w głębi lądu. Również 16 rund, ale on zajmuje już trochę więcej czasu, około 4, może 5 godzin. I to wynika z tego, że tam jest więcej zasad. Ta rozgrywka ma inny charakter. Sterujemy tymi naszymi jednostkami jednak na dużo większym obszarze niż First Waves, gdzie jednak skupiamy się na tym, co dzieje się na plaży. No i też aktywność wojsk niemieckich jest bardziej rozbudowana. No i wreszcie mamy pełny scenariusz, 32 rundy, który pozornie tylko łączy First Waves i Beyond the Beach, bo rzeczywiście rozgrywa się w tych ramach czasowych. Natomiast on nosi w ogóle nazwę taką jak sama gra, czyli D-Day at Omaha Beach, co sugerowałoby, że powinien być to ten główny scenariusz. Tylko, że on naprawdę potrafi zająć 8 godzin, więc albo ktoś ma bardzo dużo czasu, albo gra się w dwóch, może nawet trzech podejściach, jeżeli chce się przejść właśnie tą pełną kampanię. Różnica między scenariuszami First Waves i Beyond the Beach, a tą pełną kampanią jest jednak bardzo duża, bo zmienia się nasze podejście do tego, w jaki sposób rozgrywamy tą pierwszą część szczególnie. To wynika z tego, że jak gramy w sam scenariusz ten pierwszy podstawowy first waves, to wiemy, że gra zakończy się po 16 rondach, podliczymy punkty i sprawdzimy czy udało nam się wygrać. W samym Beyond the Beach zaczynamy z jednostkami rozstawionymi według tego, co mówi nam scenariusz. I znów gramy 16 rund z tego punktu wyznaczonego przez początek scenariusza. I no, po prostu zawsze mamy jakiś tam punkt startowy dosyć dobrze zbalansowany względem tego, co musimy wykonać. I, i te jednostki jednak są tak wyliczone, żeby to było realne. Jeżeli teraz gramy w tą pełną kampanię, 32 rundy, D-Day at Omaha Beach, prawdziwy, to sposób, w jaki graliśmy przez pierwsze 16 rund, czyli to, co niby robimy w First Waves, ma ogromny wpływ na to, co będzie działo się później. Bo o ile w First Waves możemy sobie pozwolić, powiedzmy, na taką pewną nonszalancję i odpuszczenie gry na przykład jednostkami pancernymi i artylerią, które mogą zostać na plaży i mogą zostać nawet zniszczone przez postępujący przypływ, a wpływ tego na osiągnięcie zwycięstwa i końcową punktację jest tak naprawdę niewielki to jeżeli tak samo postąpimy w pełnej kampanii no to niestety okaże się, że nie mamy już później na tą drugą część wystarczającej siły aby stawić czoła niemieckim jednostkom w głębi lądu no i tu trzeba dużo, że tak powiem ostrożniej dysponować tymi siłami, które mamy dostarczone już na początku gry Podsumowując, 2 do 8 godzin w zależności od scenariusza i to naprawdę można dobrać sobie według swoich potrzeb i według swoich możliwości czasowych, także na początku naprawdę nie trzeba się bać tego co jest napisane na pudełku jeśli chodzi o ramy czasowe tej gry. Kolejną z takich technicznych rzeczy, która myślę, że przemawia bardzo na korzyść tej gry jest fakt, że ona wyszła spod ręki Johna Butterfielda, twórcy, którego chyba można określić jako jednego z najlepszych projektantów jednoosobowych gier wojennych. Znamy go chociażby z takich tytułów jak Ambush, Wrath, Battle of Britain, czy ostatnie jego dziecko, koszmarnie drogie, ale podobno całkiem niezłe Enemy Action Arden. Jeśli chodzi o D-Day Omaha Beach i jej cenę, no to tutaj... Można powiedzieć, że nie jest źle, jeśli chodzi o gry wojenne i gry jednoosobowe. Ja z tego, co pamiętam, dwa lata temu kupiłem tę grę za jakieś 170-180 zł. Obecnie mamy problem z dostępnością, bo nakład drugiej edycji całkowicie się wyczerpał. Miał być do druk w tym roku, tak zapowiadało to Decision Games. Natomiast niestety on został przesunięty dopiero na rok 2017. Ale może warto ustawić sobie już teraz jakieś powiadomienie o dostępności, jeżeli kogoś ta pozycja zainteresuje. W przyszłym roku powinna się ukazać. Swoją drogą, na platformie Vassal do rozgrywek przez sieć jest dostępny moduł dla Dideya. Można sobie sprawdzić w ten sposób i wypróbować tą grę, jeżeli. Was zainteresuje. Jest też edycja komputerowa, swoją drogą bardzo udana. Ja kiedyś zdobyłem ją całkiem niedrogo. Ona działa naprawdę sprawnie. Na pewno gra się o wiele szybciej, bo jednak cała ta automatyka, która stoi za stroną niemiecką jest zdjęta z naszych barków. Natomiast no, gra komputerowa jednak nie oddaje tego, co planszówka odbiera część przyjemności z tego przesuwania żetonów, z takiego ślęczenia nad planszą. No i niestety jest to tylko edycja na płycie CD, dlatego do tych 25 dolarów trzeba doliczyć sobie przesyłkę ze Stanów i z tego robi się już naprawdę droga historia, jak na grę komputerową tego typu. Natomiast no, jest, taka, jest taka opcja i warto o niej wiedzieć. To chyba tyle, jeśli chodzi o te kwestie takie formalno-techniczne. Teraz kilka słów o wykonaniu. Zacznę od planszy. To jest po prostu duża mapa heksowa z kilkoma dodatkowymi polami i torami, wydrukowana na papierze kredowym, ale bez usztywnienia. I to jest dosyć ważne, o tym powiem za chwilę dlaczego. Do tego w pudełku znajdziemy 55 kart przyzwoitej jakości, 350 takich typowych tekturowych żetonów z gier wojennych, no i jak to bywa też w grach wojennych, kilka arkuszy A4 z tabelkami wyników dla różnych akcji podejmowanych w czasie gry, czy to strony niemieckiej, czy to strony alianckiej. One wydrukowane są na takim szorstkim papierze, już troszkę grubszym, lekko takim Bristolowym, natomiast w pudełku nie ma żadnego drewna, nie ma żadnych figurek. Niby bez fajerwerków, ale moim zdaniem dzięki temu mamy zachowany taki historyczno-wojenny klimat, jakbyśmy naprawdę znajdowali się w punkcie dowodzenia i kierowali ruchami naszych wojsk. Myślę, że swoją drogą wszyscy, którzy narzekają na dodatkowe gadżety i jakieś upiększenia, figurki i inne tego typu rzeczy w grach euro, to tutaj powinni się czuć wspaniale, no bo ta gra jest w zasadzie chyba taką fizyczną emanacją filozofii mówiącej, że liczy się przede wszystkim funkcjonalność komponentów i to, aby one dobrze służyły mechanice, a nie jakieś tam upiększenia. Wszystko faktycznie w tej grze jest bardzo czytelne i naprawdę szybko zaczynamy ogarniać te wojskowe symbole, które określają nam z jakimi typami jednostek mamy do czynienia. Na takim pojedynczym żetoniku właśnie jest oznaczenie typu jednostki, jej siła bojowa, zasięg, liczba obrażeń, które może otrzymać i w przypadku jednostek piechoty też typy wyposażenia, które posiada. I to jest bardzo ciekawe, bo wraz z otrzymywaniem obrażeń jednostki piechoty tracą wyposażenie. I w pewnym momencie może się okazać, że kiedy atakujemy jakiś niemiecki bunkier czy niemiecką jednostkę, to mimo tego, że użyliśmy kilka już osłabionych jednostek, ale o łącznej sile, przewyższającej siłę broniącej się jednostki niemieckiej, to okaże się, że brakuje nam jakiegoś wyposażenia. To może być brak jakichś materiałów wybuchowych, to może być brak radiostacji, która pozwala koordynować działania żołnierzy. To będzie właśnie skutek tego, że jednostki otrzymały wcześniej obrażenia, część wyposażenia niestety straciła i takiego starcia, w którym mimo, że strona amerykańska ma przewagę, czy to liczebną, czy można powiedzieć siłową, to i tak nie uda się wygrać, właśnie dlatego, że nie tylko sama siła jest tutaj czynnikiem rozstrzygającym. Wracając do tych innych komponentów, karty mają taki bardzo estetyczny, ale przez to też ten wspomniany funkcjonalny układ. Żadnych grafik, nie licząc wspomnianej wcześniej historycznej fotografii na rewersie, same istotne informacje w zasadzie są upakowane na tym, na pojedynczej karcie. Tutaj, może odnosząc się do takich trendów, że jedna karta robi wiele rzeczy w grze tak jak to mamy w różnych grach planszowych i karcianych. Tak tutaj jest dokładnie to samo. Jedną kartę, mamy tylko jedną talię i na karcie po prostu są różne sekcje. W zależności od tego, w którym momencie rundy, w której fazie jesteśmy, dociągamy kartę i sprawdzamy odpowiednią sekcję. I to jest, muszę przyznać, rozwiązanie bardzo wygodne. Nie trzeba żadnych kart segregować. Można po prostu potasować jedną talię i wszystko jest tym bardzo wygodnie i, i myślę, że po prostu elegancko podane. Może nawet dałoby się zaryzykować takie stwierdzenie, że ponieważ temat tej gry jest naprawdę poważny, no to i wykonanie i ta oprawa graficzna idą za tematem i są odpowiednio dostosowane. Tak myślę, że jedni powiedzą, że to wszystko jest za proste i może nawet nie przystaje do tego, z czym obcujemy na co dzień we współczesnych, niewojennych grach planszowych. Yy, gracze wojenni znów pewnie powiedzą, że wszystko jest w normie i, i w porządku. Ja osobiście, jeśli chodzi o d at Omaha Beach, czuję, że to mi pomaga w czuciu się w klimat i w sprawnym graniu, a tutaj takie szybkie ogarnianie tego, co się dzieje na planszy jest naprawdę ważne, szczególnie, że no przy grze tego kalibru w dodatku jednoosobowej, gdzie nie mamy dodatkowych rąk do pomocy, przejrzystość jest chyba takim kluczowym czynnikiem. Nie wiem, może to jest znak tego, że jednak powoli staje się jakimś Wargamerem, a może to jest po prostu właściwy projekt graficzny do właściwego typu i kategorii gier. Jeszcze kilka takich spraw, które mogą się gdzieś nie podobać, jeśli chodzi o wykonanie. Plansza, tak jak powiedziałem, to jest papier kredowy i on kilkukrotnie złożony, żeby mieścić się w pudełku. Po kilkunastu rozgrywkach może zacząć się niszczyć na zagięciach, więc... Tutaj trzeba obchodzić się naprawdę ostrożnie, natomiast pewnych uszkodzeń na pewno nie unikniemy. Dalej, te 350 żetonów, które dostajemy w pudełku, niestety trzeba posegregować. I to nie jest tak, że mamy na przykład 50 żetonów piechoty i one wzajemnie się zastępują. Tutaj jest tak, że każdy żeton to jest konkretna, historyczna kompania mająca swoje oznaczenie, wyznaczone miejsce i czas rozpoczęcia gry. I dlatego bardzo przydają się jakieś tacki czy organizery na żetony, tacki na przykład do gier wojennych, gdzie można sobie dokładnie poukładać poszczególne elementy tak, aby mieć do nich szybki i łatwy dostęp. Ja osobiście używam dwóch tacek produkowanych przez GMT, każdą można kupić za około 10 złotych. Arkusze wyników. One zajmują naprawdę troszkę miejsca na stole i ponieważ są dwustronne, to trzeba je dosyć często przekładać, żeby odnaleźć właściwe informacje w danym momencie. Znów, może to jest typowy klimat dla gier wojennych i nie ma się czego czepiać tak naprawdę, natomiast w pierwszym kontakcie może być to trochę uciążliwe, szczególnie dla osoby, która w gry wojenne nie grywa zbyt dużo, Polecam zajrzeć na Board Game Geek'a i wydrukować sobie zrobione przez fanów gry takie skondensowane arkusze, gdzie mamy dokładnie te same informacje na po prostu mniejszej liczbie kartek. Czcionka jest może mniejsza, może ten tekst jest bardziej jakoś upakowany, natomiast naprawdę jest to dużo łatwiejsze i szybsze w obsłudze, no i przede wszystkim zajmuje mniej miejsca. A jak już wspomniałem o tych fanach i BGG, to można też znaleźć tak zwany flipbook, czyli zasady gry, które zostały przeredagowane w taki sposób, że przechodząc z fazy do fazy w czasie rundy przekładamy po prostu kolejne kartki z zasadami. Tam nie ma niektórych informacji takich bardzo szczegółowych, ale za to są odnośniki do paragrafów w oryginalnej instrukcji. I chociaż z tego samego flipbooka no nie nauczymy się w zasadzie grać i, i trzeba jednak przeczytać instrukcję, to z flipbookiem myślę, że wystarczy tą instrukcję przeczytać sobie gdzieś na sucho w wolnej chwili, i potem przy rozłożonej grze siąść z flipbookiem i faktycznie nauczyć się wszystkiego krok po kroku i to jest naprawdę świetne rozwiązanie i dużo szybciej moim zdaniem wchodzi się w grę, a jednocześnie potem to ułatwia rozgrywkę. Tutaj też nie chcę demonizować jakoś oryginalnej instrukcji. Z niej też można bez większego problemu nauczyć się grać. Tyle, że tak jak powiedziałem, z flipbookiem moim zdaniem jest łatwiej, jest szybciej, szybciej rozgrywa się pierwszą partię. Ewentualnie jeżeli chcemy wrócić do gry po jakimś dłuższym czasie, po kilku miesiącach niegrania, albo po prostu gramy w nią dosyć rzadko, no to flipbook moim zdaniem pozycja obowiązkowa. Teraz już kilka słów o przebiegu rozgrywki. Paradoksalnie bardzo łatwo jest w takim ogólnym zarysie przedstawić przebieg pojedynczej rundy. Każda zaczyna się od desantu nowych jednostek na plaży, potem mamy jakieś wydarzenie dobierane z karty. Ono wpływa w pewien sposób na sytuację na mapie, bo to może być albo przybycie niemieckich posiłków, albo wśród wojsk amerykańskich ujawnia się jakiś charyzmatyczny żołnierz, który swoich towarzyszy broni porwie do walki i to potem jest jakoś oddane w mechanice gry. Następnie następuje ostrzał niemieckiej broni maszynowej i artylerii no i wreszcie przechodzimy do działań wojsk amerykańskich, czyli generalnie staramy się posuwać naprzód. Atakujemy, oczyszczamy plażę z min i jakiś przeszkód. No i to wszystko. Trzeba sobie tylko wbić do głowy bardzo szybko jedną rzecz. To, co wykonujemy sekwencyjnie faza po fazie, w rzeczywistości dzieje się w tym samym momencie jakby te wszystkie rzeczy dzieją się naraz to nie jest tak, że najpierw spokojnie wysadzamy jednostki z barek desantowych, a Niemcy cierpliwie czekają w bunkrach, potem my im się odwdzięczamy i odzywa się właśnie niemiecka broń maszynowa, a nasi żołnierze tylko czekają i giną, no i wreszcie przychodzi czas na nasze ruchy i wtedy Niemcy odpoczywają i z założonymi rękami tylko patrzą jak się zbliżamy i ich atakujemy trzeba sobie uświadomić, że to wszystko dzieje się jednocześnie, bo w innym wypadku po prostu wiele sytuacji na planszy przestaje mieć sens, gdyby, gdyby to rzeczywiście miało siedzieć jedno po drugim. Tak jak wspomniałem wcześniej, wojska niemieckie kontrolowane są przez mechanikę, no i niestety dla naszych wojsk, a z drugiej strony świetnie dla wrażeń z gry i jej żywotności, ten algorytm, który jest tam zaimplementowany, ma bardzo dobrze ustawione priorytety szkodzenia naszym jednostkom, no i naprawdę ma się tutaj takie poczucie, że nie gramy z jakimś zupełnie chaotycznym przeciwnikiem, zupełnie losowym, tylko jednak akcje strony niemieckiej w dużej mierze wynikają z tego, co my robimy jednostkami amerykańskimi na planszy. I tak na przykład te posiłki niemieckie, które będą pojawiać się w różnych miejscach, w różnych momentach gry. One najczęściej wyskoczą, że tak powiem, tam, gdzie my podchodzimy najbliżej. Tak samo ogień karabinów maszynowych będzie kierowany w pierwszej kolejności na najbardziej odsłonięte miejsca plaży i w najliczniejsze jednostki, a dopiero potem te, które zostały już wcześniej trafione i osłabione. I to wszystko bardzo dobrze trzyma się tematu i buduje klimat, który znamy, czy to z relacji historycznych, czy z różnych obrazów filmowych. Swoją drogą, jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś takiego bodźca tematyczno-historycznego, żeby sięgnąć po D-Day at Omaha Beach, to polecam bardzo ciekawy film dokumentalny. Można go znaleźć na YouTube. on nazywa się Surviving D-Day at Omaha Beach i tam naprawdę wiele elementów, których doświadczamy w grze, jest bardzo ciekawie przedstawionych i omówionych przez historyków i znawców poszczególnych tematów. Także to naprawdę jest świetny wstęp czy urozmaicenie rozgrywki. Wracając jeszcze do tego algorytmu odpowiadającego za działania wojsk niemieckich, tak jak mówiłem wcześniej, my jesteśmy tylko takim fizycznym przedłużeniem tego, tego mechanizmu, nie ma tutaj absolutnie konfliktu interesów związanego z tym, że jednocześnie musimy kontrolować akcje swojej i akcję przeciwnika. Tutaj aktywnie gramy tylko stroną aliancką, a to co robią Niemcy po prostu wynika z jakichś tabel, z jakichś e, e, algorytmów. No i tutaj jak doszliśmy do naszych ruchów, to pierwsza rzecz, która zwraca uwagę jak czyta się instrukcję, to to, że w swoim ruchu, w swojej rundzie mamy do wykorzystania tylko cztery akcje, po dwie na każdy sektor, czy każdą część plaży, wschodnią i zachodnią i tymi punktami możemy aktywować jednostki no i właśnie, dwa punkty na jedną część plaży, no to jest jednak mało i to z tego względu, że powiedzmy mamy 15 jednostek, a tylko dwa punkty akcji, więc no tutaj wrażenie może być naprawdę kiepskie ale jest jedno ale jest po prostu wiele akcji, które nie wymagają zużycia punktów i tak na przykład ruch jednostek piechoty w kierunku tego nasypu, który wspominałem na początku, za którym jednostki amerykańskie mogły się częściowo schronić przed ostrzałem. Nie wymaga zużycia punktów akcji, i to wydaje mi się jest dosyć naturalna sprawa, i naturalny ludzki odruch, że w takiej sytuacji będzie starał się ukryć za jakąś przeszkodą terenową. No i tu, to nie wymaga specjalnego wydawania rozkazów, więc może stąd siebie, że to, że nie trzeba jednak wydawać punktów akcji, żeby taką jednostkę w tym celu aktywować. Podobnie jeśli mamy dwie jednostki na jednym heksie i one mają wykonać taką samą akcję, na przykład atak na konkretną jednostkę niemiecką, no to wystarczy na aktywację obu tych ustawionych razem jednostek amerykańskich jeden punkt akcji, no bo myślę, że tutaj założenie jest takie, że ich działania są po prostu skoordynowane jednym rozkazem. Po kilku rundach na plażę docierają też jednostki sztabowe i generałowie, którzy aktywują za darmo jednostki w swoim otoczeniu. Teraz jeżeli sobie połączymy te wszystkie czynniki, to okazuje się, że oprócz tych dwóch punktów akcji, które możemy spożytkować w zasadzie dowolnie w każdym z, w każdej z części plaży, no to mamy jeszcze bardzo dużo opcji aktywacji naszych jednostek i to w zasadzie jest największe wyzwanie w tej grze, czyli optymalizacja ruchów i właściwe decyzje, jakie będziemy podejmować. Trzeba odpowiednio ustawiać jednostki, odpowiednio aktywować je tak, aby osiągnąć najlepsze wyniki w walce. Bardzo szybko też zdajemy sobie sprawę z tego, że na plaży będziemy cały czas tracić żołnierzy, niezależnie od tego, czy będą ustali w miejscu, czy poruszali się do przodu. Oczywiście, aby dojść do heksów względnie bezpiecznych, trzeba przejść przez taką swoistą strefę śmierci, gdzie nasze jednostki są narażone na bardzo silny ostrzał ze strony wojsk niemieckich. No, ale tylko w ten sposób uda nam się przejąć niemieckie pozycje i zdobyć potrzebne punkty zwycięstwa. I tak teraz zwróciłem uwagę na to, że na tylnej stronie pudełka są zacytowane słowa jednego z pułkowników z 29 Dywizji Piechoty, która lądowała właśnie na plaży Omaha, który powiedział coś w stylu wynocha z plaży, jeżeli tu zostajecie to znaczy, że już jesteście martwi albo za chwilę będziecie. I to jest coś, co ta gra naprawdę rewelacyjnie oddaje. Powoli już zbliżając się do końca kilka takich spraw, za które ja bardzo lubię Diday at Omaha Beach. Zanim w ogóle kupiłem tą grę, to nie byłem jakimś wielkim entuzjastą gier wojennych i zresztą jeśli chodzi o samą historię II wojny światowej, to no to nie była jakaś moja pasja. Powoli to się gdzieś zaczęło zmieniać i wtedy zacząłem szukać gier o takiej tematyce. Mój problem polega na tym, że ciężko gra mi się stroną niemiecką w grach wojennych, ciężko gra mi się stroną radziecką w grach wojennych ze względu na naszą trudną historię. No i... Ciężko jest mi znaleźć tytuł taki, gdzie no, nie będę miał poczucia, że zmuszam kogoś do grania zawsze jedną stroną, a nigdy tą drugą. No i z tego powodu wiele gier po prostu odpada. No ale właśnie pojawił się Didy do Omaha Beach jako gra jednoosobowa, gdzie kontrolujemy zachodnich aliantów. No i wciąż dopiero wchodząc w tą historię II wojny światowej myślę, że ta gra na pewno się przyczyniła do tego, że zacząłem więcej szukać, zacząłem więcej materiałów oglądać właśnie związanych z tym okresem historii, także moim zdaniem jeżeli ktoś już interesuje się tematyką II wojny światowej to powinien tą grę koniecznie co najmniej wypróbować, albo nawet kupić, jeżeli już będzie dostępna. Oprócz tego w pudełku dołączona jest też taka kilkunastostronnicowa wkładka z opracowaniem historycznym, bardzo dobrze zredagowana, bardzo dobrze przedstawia wydarzenia i przez to dodany jest do tej gry naprawdę spory walor edukacyjny. No i to, o czym już wspomniałem, czyli ta cała otoczka historyczna, sposób w jaki ona przekłada się na rozgrywkę i podnosi realizm tej gry jest naprawdę fenomenalna. Do tego wszystkiego dochodzi też skala gry, bo mimo tego, że jeden żeton to nie jest pojedynczy żołnierz, tylko kompania, to i tak ta skala wciąż pozostaje dosyć niewielka. Patrząc na tą planszę, patrząc na mapę, która tam jest pokazana i skupiając się w tym momencie tylko na plaży, no to mamy odwzorowane tam zaledwie 8 km 8-kilometrowy odcinek. I teraz jak spojrzymy sobie na inne gry wojenne, gdzie na planszy porównywanej wielkości mamy często odwzorowane dziesiątki albo nawet setki kilometrów, a jeden żeton to nie jest nawet kompania, tylko jakaś cała dywizja, Zresztą mamy u siebie na półce Normandii 44, gdzie całość obszaru, który w d dayu jest pokazany na tej dużej planszy, tam mieści się na zaledwie dwóch heksach, a cały ten aliancki desant i jednostki niemieckie, które w rejonie plaży operowały, tam w, w Normandii mieszczą się na kilku żetonach, no to już jest zupełnie inna historia, zupełnie inne podejście niż te 300 żetonów D-Day at Omaha Beach. I z tego powodu myślę, że D-Day jest naprawdę dobrą pozycją dla kogoś, kto chce zacząć swoją przygodę z grami, takimi nazwijmy to klasycznymi grami wojennymi, z heksami, z żotonami, z dużym realizmem, z dużą dozą historyczności, bo właśnie to, że skala przestrzenna i czasowa jest tutaj stosunkowo mniejsza niż w innych grach, redukuje wrażenie takich nadmiernych uproszczeń, z którymi no zawsze mierzymy się, jeżeli mamy gry planszowe, które symulują jakieś rzeczywiste sytuacje czy odwzorowują historię i pozwala to po prostu łatwiej to uproszczenia, które i tak będą tu występować, jednak łatwiej jest je przetrawić, dzięki czemu wciąż mamy poczucie takiego naprawdę dużego realizmu rozgrywki i, i chyba dużo łatwiej jest wejść w taką kategorię gier. Do tego dochodzi fakt, że w gruncie rzeczy wcale nie jest tak trudno ogarnąć instrukcję. Tak jak mówiłem, można skorzystać z flipbooka, natomiast wciąż nie jest może to coś szczególnie łatwego, ale w porównaniu z innymi grami wojennymi, które miewają, nie wiem, po 40 czy 80 stron, no to te konieczny do przeczytania 18 czy 19 w D-Day Omaha Beach, moim zdaniem jest naprawdę łagodnym potraktowaniem tematu. Oczywiście można też powiedzieć, że są gry wojenne, w które możemy zacząć grać już po przeczytaniu 7 czy 8 stron, no ale wciąż uważam, że D-Day nie jest trudny do zrozumienia, jeżeli ma się świadomość tego, jaka jest ta gra i ma się do niej właściwe podejście i jest się gotowym na to, żeby jednak trochę czasu na poznanie tej gry poświęcić. Coś, co na pewno nie ułatwia sprawy, jeśli chodzi o przekonanie się do tej gry, to jest zależność językowa. I tak sobie myślę, że często w sklepach planszówkowych, jak mamy angielskie wydanie gry, to pojawia się czasem taka adnotacja, że chociaż gra jest wydana po angielsku, to wystarczy, że tylko jeden gracz będzie znał ten język. No i w sumie w Didy It też tak jest. Wystarczy, że jeden gracz będzie znał język angielski. Z tym problemem, że to jest gra właśnie jednoosobowa i Tutaj tekstu jest naprawdę dużo. Cała instrukcja jest po angielsku, wydarzenia na kartach też są po angielsku. Tekst na wszystkich arkuszach wyników jest po angielsku. No i niestety ta zależność językowa jest naprawdę duża. Sprawa kolejna, która też nie będzie ułatwiać na pewno niektórym osobom wejścia w tą grę no to wykonanie znów. Gracze wojenni powiedzą, że wszystko jest absolutnie w normie, gracze niewojenni nie znajdą tego, co zazwyczaj w grach Traszowych czy nawet euro w tej kategorii cenowej. No i po prostu trzeba mieć świadomość tego, że główną wartością tej gry jest mechanika i realizm, a nie oprawa graficzna i, i tyle. Aha, jeszcze kilka zdań o regrywalności, bo można by mieć obawy, że przy tym samym rozstawianiu początkowym gra może stać się powtarzalna. Z tym rozstawieniem jednostek na początku bardzo szybko i bardzo dobrze radzi sobie pewna doza losowości, która zmienia jednak faktyczne punkty dysantu niektórych jednostek i też czas ich przybycia, to też historycznie dosyć. Do tego dochodzą zmienne wymagania dotyczące wyposażenia potrzebnego do pokonania konkretnych jednostek niemieckich. No i takich typowo mechanicznych czynników jest naprawdę dużo. Do tego dochodzi trudność gry. Zanim uda nam się stabilnie osiągać sensowne wyniki punktowe, to już minie trochę czasu i można naprawdę długo i naprawdę dobrze bawić się przy pierwszym scenariuszu, zanim dojdziemy do wniosku, że już idzie nam wystarczająco dobrze, że już sta stabilnie wygrywamy i że już nam się zgrał. Do tego dochodzi to co mówiłem, że charakter rozgrywki w First Waves, a w Beyond the Beach jest zupełnie inny, bo też przeciwnik na plaży jest bardziej statyczny, a ten w głębi lądu zachowuje się już trochę inaczej. Są jakieś niemieckie jednostki mobilne, możemy wpadać w zasadzki w lokacjach, które z pozoru nie posiadają tam żadnych jednostek przeciwnika. No i gra się jednak zupełnie inaczej. Tu znów trzeba dużo kombinować, zanim wreszcie znajdziemy drogę do zwycięstwa ale nawet jeśli ktoś stwierdzi, że interesuje go bardziej tylko ten scenariusz pierwszy, same pierwsze godziny desantu, to i tak nie jest źle, bo pojawiają się na przykład warianty opcjonalne na zasadzie co by było gdyby. I to o czym wspominałem, czyli na przykład historyczne bombardowanie tych niemieckich bunkrów było nieudane i bomby po prostu zostały zrzucone gdzieś za daleko w głębi lądu, no i nie wyrządziły tych zaplanowanych szkód. Zatem opcjonalnie możemy sobie rozegrać scenariusz hipotetyczny, w którym to bombardowanie jest bardziej skuteczne podbijamy poprzeczkę punktową, będzie nam po prostu ciężej osiągnąć zwycięstwo, ale w zamian za to kilka losowych bunkrów niemieckich zostaje jakoś poważnie osłabionych albo zupełnie zniszczonych. Podobnie rzecz się ma z dwoma batalionami US Army Rangers i to jest w ogóle świetna historia, bo te dwa bataliony według planu inwazji miały zostać użyte w zupełnie innym miejscu, ale na skutek problemów z łącznością nie otrzymały odpowiedniego jakiegoś sygnału czy rozkazu no i zaczęły realizować plan zapasowy, który właśnie przewidywał to, że one jednak pojawił się na plaży Omaha. No i teraz znów mamy zmianę w scenariuszu, która zakłada, że Rangersi jednak zostali skierowani tam, gdzie oryginalnie planowano. Nie pojawili się na plaży Omaha. I co teraz? W grze dostajemy z jednej strony bonus punktowy. Będzie nam łatwiej osiągnąć zwycięstwo. Pozornie łatwiej ale nie mamy do dyspozycji jednostek, które z jednej strony są bardzo silne, a z drugiej nie wymagają użycia punktu akcji do aktywowania. No i jest jeszcze tam kilka takich opcji właśnie z wariantami y, hipotetycznymi, które mogą też być oczywiście między sobą łączone, więc tych kombinacji robi się naprawdę sporo i robi się naprawdę ciekawie. Na sam koniec kilka takich liczb orientacyjnie z rankingu BGG, który mimo, że może wiele osób nie uważa za jakiś szczególnie reprezentatywny, ale jednak moim zdaniem warto o tym wspomnieć. W rankingu ogólnym D-Day Omaha Beach jest na miejscu 399, co mimo wszystko jest bardzo wysoką lokatą jak na tą klasyfikację dla klasycznej gry wojennej i to w dodatku jednoosobowej, to jest moim zdaniem bardzo wysoko. W kategorii samych gier wojennych, przy czym tutaj trzeba pamiętać o tym, że na BGG to jest nieco inna kategoria niż to, co rozumieją gracze wojenni. Tutaj to już jest miejsce piąte i wyprzedzają tą grę tylko takie gry jak Twilight Struggle, czyli Zimna Wojna i tu też często toczy się dyskusja, czy to jest gra wojenna, czy nie. Na drugim miejscu jest Wojna o Pierścień, która właściwie jest przykładem tego, że gry wojenne na BGG są rozumiane naprawdę szeroko miejsca trzecie i czwarte to już są jednak klasyki wojenne Paths of Glory i Command Commander Pacific no i wreszcie na miejscu piątym bardzo, bardzo, bardzo wysoko D-Day at Omaha Beach typowa gra wojenna nie jest to gra tylko z tematem wojennym tak jak D-Day Dice czy Memoir 44 absolutnie nie mam nic przeciwko tym dwóm tytułom ale jednak zestawienie tych dwóch gier z D-Day at Omaha Beach pokazuje przepaść jaka dzieli te gry, które zwyczajowo rozumie się przez gry wojenne, a tym, co znajdziemy właśnie w tej mocno poszerzonej kategorii, jaką mamy na BGG. Ogólnie D-Day sam w sobie jest rewelacyjną grą wojenną, trudną, wciągającą i myślę, że posiadającą całkiem sensowny, jak na taką kategorię gier, próg wejścia i z tego powodu warto się z tą grą zapoznać. To jest jedna z najlepszych gier, jakie mam na półce, na pewno w, pierwszych, w pierwszej dziesiątce najlepszych gier, w jakie miałem okazję zagrać. I to w ogóle chyba była pierwsza gra, o której myślałem zakładając bloga, tylko trochę nie wiedziałem jak, jak ją ugryźć, z której strony o niej opowiedzieć, żeby nie gadać przez 3 godziny. Wyszło niewiele lepiej, ale no, starałem się za bardzo nie spłucić tematu. I na dziś to już wszystko, co mam do powiedzenia jednoosobowo o tej jednoosobowej grze wojennej jeżeli waszym zdaniem wyszło to przyzwoicie to postaram się nagrywać co jakiś czas właśnie odcinki poświęcone grom jednoosobowym które mamy w kolekcji No ale co najważniejsze pod tym odcinku jeśli tylko będziecie mieli okazję i czas koniecznie wypróbujcie D-Day at Omaha Beach bo naprawdę warto to była audycja Gra Warta Świeczki o D-Day at Omaha Beach mówił dla was Paweł Kajak, dzięki za wasz czas za waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem